U siebie Michała, człowieka, który jest przedstawicielem ruchu o nazwie Crime Thing, czyli w dowolnym tłumaczeniu tak zwana myśl o zbrodnia. Ruch ten powstał w Stanach Zjednoczonych. Powstała książka, która nazywa się Crime Thing for Beginners, napisana przez człowieka, Amerykanina, który podróżował przez dwa lata po świecie, wydając na to tylko dwa dolary. Y, opisuje on w tej książce w jaki sposób można przeżyć w obecnym społeczeństwie y, nie widając zupełnie pieniędzy i po, podaje on jakby y, taką warstwę ideologiczną i co ważne bardzo praktyczną tego w jaki sposób żyć bez, y, bez pieniędzy, no i Michał jest tutaj, żeby y, nam o tym trochę opowiedzieć, ponieważ żył on w taki sposób i z tego, co wiem, cały czas żyję w taki sposób w Londynie i też częściowo w Polsce. Więc oddaję Michałowi głos. Teraz pogadajmy trochę o, o ideologii crimefynku. W ogóle na czym polega ta, ta ideologia cała właśnie, tego ruchu? Okej, okay, to so, um, najczęściej um, określa się jako ex-workers collective, czyli kolektyw hmm. byłych pracowników, i właśnie, dlaczego byłych pracowników? Ludzie ci uważają, że praca w obecnym systemie, w kapitalizmie, w jego formie w zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych, na tej globalnej północy, no to jest rzecz, która jest bardzo mocno alienująca, która zabiera człowiekowi w zasadzie więcej niż połowę jego aktywnego życia. i no, Co jest prawdą, nie? I no tak, i w zamian za to daje pieniądze i daje propozycje konsumpcji. I tak naprawdę jest to po prostu system oparty na pracy, na paradygmacie ciągłego pro progresu gospodarczego. Ostatecznie planuje człowiekowi całe życie, wstawia go jako jakiś taki trybik w maszynę, gdzie idę na 8 czy ileś godzin do pracy a w czasie wolnym y, jedyne co mi pozostaje to odpoczynek, a odpoczynek to znowu jest związany z tym, że ja wydaję pieniądze, które zarobiłem, i najczęściej nie jest to scenariusz, który czyni ludzi szczęśliwymi, ponieważ ta konsumpcja, ta zorganizowana rozrywka, gdzie ludzie idą sobie po prostu zapłacić za to, żeby się gdzieś zabawić, nie wiem, żeby wyjechać na zorganizowane wakacje, yy, posiedzieć gdzieś po prostu w drogim hotelu na plaży, a potem wrócić z re, ze zregenerowanymi re, siłami, żeby móc znowu pracować i pracować i mhm. pracować przez cały, przez cały rok, by no. znowu dostać te dwa tygodnie wakacji. No i, no Więc... i gdzie, gdzie, gdzie jest ta gdzie, gdzie jest ta alternatywa, no i właśnie ci ludzie zdecydowali, że jest możliwe wyjść poza ten system, jednocześnie być może jest to największa szkoda, jaką temu systemowi można również uczynić, ponieważ docelowo chodzi o to, żeby nie tylko żyć poza nim, ale żeby też żyć w innym świecie w przyszłości, więc można żyć bez pracy, a i wtedy oczywiście pojawia się pytanie, OK, jak, jak będę żyć bez pracy, jak nie będę mieć pieniędzy i tak dalej, No i właśnie, no ci ludzie korzystają z tych możliwości, które daje kapitalizm mocno rozwinięty, czyli życie z jego odpadów, bycie poniekąd pasożytem tego systemu no. i no Kilka takich rzeczy, które można naj, najłatwiej wymienić, które tak się najbardziej często ludziom z skrajnym kojarzą, to jest to, że ludzie ci właśnie jedzą rzeczy, które sklepy wyrzucają, które nie są sprzedane, mm. czyli po prostu biorą sobie rzeczy ze śmietników, które no. są przez sklepy wystawione. Część z nich również robi coś, co się po angielsku nazywa shoplifting, czyli, czyli kradzież po prostu z otwartych sklepów. Przy czym tutaj jest warte podkreślenia, jest to okradanie dużych korporacji, okradanie firm, firm które nie są etyczne, mhm. nigdy małych biznesów, nigdy miejsc, w których konsekwencje mogą ponosić pracownicy. Dużo innych sposobów na to, żeby żyć i przeżyć taniej, czyli na przykład zamiast poruszać się własnym samochodem, jeździć autostopem, poruszać się rowerem, Mieszkać na skłotach, to jest kolejny, powiedzmy, bardzo ważny punkt, ponieważ w obecnych czasach mieszkanie to jest największy koszt chyba, no. jaki człowiek podnosi w swoim codziennym życiu, większy nawet niż, niż wydatki na jedzenie i tak dalej, więc znowu jest to, tutaj jest taki pomysł na zasiedlanie miejsc pustostanów. I przystosowywanie ich do, do życia dla najczęściej dla wspólnot. Yy, dla wspólnot ludzi, które są w jakiś tam sposób kreatywne. To nie chodzi tylko o to, żeby przejąć miejsce, ale też, żeby, żeby coś twórczego z nim robić. Mógłbyś powiedzieć konkretnie, no, w jaki sposób się to odbywa? Nie? Że na przykład ja w tym momencie chcę zaspać takim człowiekiem, który żyje bez pieniędzy. I jak mam to po prostu zrobić? I to jest możliwe tylko w wysoko rozwiniętych gospodarkach? Takich na przykład jak nie wiem, Norwegia... Stany albo Brytania, czy w Polsce, naszym małym raju, możemy takie coś zrobić, bo gdzie wszyscy, wiesz, liczą kurczę każdy grosz i ten kapitalizm, no mi się wydaje, że jeszcze chyba tutaj nie dotarł to jak specjalnie, tak naprawdę, że to jest dalej socjalizm albo jakaś komuna, nie? I jakby, czy tacy ludzie na przykład, jaka jest różnica, czy w ogóle mamy, wiesz, czy mo można to przeprowadzić w takich krajach, że tylko tam, gdzie jest dobrze, nie? Jak to, co ty myślisz? Znaczy, to jest właśnie ciekawe pytanie, ponieważ bardzo dużo krytyki pod kątem crime pada właśnie z takiego frontu, że życie w ten sposób jest możliwe tylko i wyłącznie w tych krajach tak zwanej globalnej północy, które właśnie są bardzo albo wręcz za bardzo rozwinięte ekonomicznie. I jeśli chodzi o kraje typu Polska, to z jednej strony ja widzę Polskę jako kraj, który coraz bardziej zbliża się do tej, powiedzmy, zachodniej Europy, przynajmniej od czasu, jak weszliśmy do Unii Europejskiej i strefy Schengen. Mhm. Jest tutaj dużo więcej możliwości i coraz bardziej konsumpcyjny styl życia jest promowany, co jednocześnie wiąże się z nadprodukcją i tak dalej. I jest coraz więcej ludzi, którzy są w stanie sobie pozwolić na na to, żeby konsumować więcej i dla nich się robi te sklepy, które często właśnie potem wyrzucają, wyrzucają produkty. Oczywiście ja nie mówię, że, że ogólnie żyje się w Polsce dużo lepiej, ponieważ pewnie jest duża część ludzi, którzy są z kolei biedniejsi jeszcze niż wcześniej, jest im jeszcze trudniej w życiu. Natomiast owszem, no, są przykłady tego, że, że skłoty w Polsce istnieją, są przykłady ludzi, którzy gdzieś tam przynajmniej częściowo żyją z tego, co znajdą na śmietnikach, jeśli chodzi przynajmniej w o te Polsce? produkty spożywcze. W Polsce no tak. są takie grupy, naprawdę? No tak, znam takie osoby, no przynajmniej z Krakowa i z Warszawy i pewnie w innych miejscach też takie, takie sytuacje Ale są. Ale są w stanie naprawdę się wyżywić z tego, co znajdą na śmietnikach sklepów, nie wiem, jakich, jakich sklepów na przykład, bo tak konkretnie, nie? Nie, nie, mów, nie musisz mówić o nazwę sklepu, tylko jakby jaki to jest rodzaj sklepu. Czy to są... Znaczy, no tu sklepy, supermarkety, no tak? po prostu. I za za supermarketami faktycznie są takie kontenery, gdzie można przyjść i sobie coś wziąć w Polsce? Mm, tak, zdarzało się nawet e, robienie jakichś takich e, małych imprez jedzeniowych e, bazujących głównie na, na tym, co zostało zdobyte z tego typu sklepów i to, to się dzieje w Polsce, e, przy czym no, na pewno nie jest tak, że przynajmniej według mnie, żeby można było w 100 wyżywić się tylko i wyłącznie z tego, co się znajdzie na śmietniku, więc w tym momencie no. część ludzi, która uważa, że jest, to, że jest to w porządku, kradnie ze sklepów również, z dużych supermarketów, które często, znaczy często, zasady wręcz są nieetyczne no. i myślę, że, że taka kombinacja pozwala ludziom już na przeżycie, ale no myślę, że też nie, nie każdy jest kimś takim, kto to chcę w 100% żyć w taki sposób, nie, nie, nie wydając ani grosza. No, no jest, powiedzmy sobie, że można pójść do pracy na, na jakiś krótki czas, szczególnie w zachodniej Europie, zarobić mm -hmm. jakieś pieniądze i potem sobie tymi pieniędzmi pomagać jakby w takim stylu życia, to żeby nie być jednak, żeby jednak być bardziej wolnym, niż mimo wszystko ostatecznie ograniczonym, no. A jak znaleźć taki sklep, słuchaj? No teraz na przykład ja, wiesz, przypuśćmy, nie mam kasę i chcę tutaj sobie znaleźć sklep i na przykład dzisiaj zjeść kolację. Mhm. Jakby są jakieś takie praktyczne wskazówki, jak to zrobić? W, Pol w Polsce na przykład, w Krakowie, bo nie mówię o Londynie, bo to do tego jeszcze dojdziemy też. Mhm. No właśnie, tak naprawdę to większość tych pomysłów na takie życie, na takie rzeczy z jednej strony przychodzi z zachodu i najłatwiej to się po prostu gdzieś przeszkolić, nauczyć tam, natomiast tutaj, no, no jest tak rzeczywiście, że są sklepy, które wystawiają gdzieś tam z tyłu czy z boku, gdzie tam mają te śmietniki, no to te sytuacje są bardzo różne, no bo jeden sklep ma śmietnik gdzieś tam ogrodzony z ochroniarzem i pod kamerami, no właśnie, a, in, a inny właśnie. na przykład nie i, i to... Jest możliwe, no po prostu to wymaga jakiejś tam inicjatywy yy, pojeżdżenia, często w takich właśnie godzinach, yy, gdy te sklepy są zamykane i poobserwowania, jak to, jak to wygląda. No chyba od tego się zaczyna. No, no jest też możliwość yy, otrzymywania produktów na, na targach, nie? czy na, na no. jakichś takich hurtowych, yy, jak, jak w Krakowie przykładowo są to bitwy. Yy, można tam otrzymać yy, produkty yy, no od rolników, którzy... Danych rzeczy nie są w stanie już sprzedać, ponieważ one nie są już na przykład tej najlepszej jakości, a jednocześnie mają tego za dużo i to by po prostu i tak muszą to gdzieś wywalić. Mhm. Przy czym większość z tych rzeczy już została gdzieś tam przejęta przez ludzi potrzebujących, typu bezdomnych, typu organizacje charytatywne nieraz. A jaka jest, jaka jest recepcja właśnie w Polsce tego, co robicie, na przykład ktoś z was idzie na przykład na śmietnik, jest w jakiś supermarket i na przykład ludzie z zewnątrz albo ochroniarz go widzą, jak, jakby, jak, jak ci ludzie reagują, czy oni myślą, że jesteś bezdomnym, czy ty sam się czujesz, że jesteś jakby częścią ludzi bezdomnych albo jakiegoś marginesu czy coś takiego, jak ty sam to odbierasz, jak odbierają to też inni ludzie, nie? tacy, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. Znaczy na, to, na to pytanie, jeśli chodzi o mnie, byłoby mi łatwiej odpowiedzieć, jak to jest na Zachodzie, ponieważ zdecydowanie bardziej na Zachodzie coś takiego praktykowałem niż w Polsce. W Polsce znam ludzi, którzy to robią, natomiast... Jak, się, no, jak oni się jak oni traktują, jak oni się czują w Polsce? No myślę, że większość z nich nie informuje swoich rodzin albo ludzi gdzieś tam że to robią. bliskich sobie, którzy jednak nie są z tego, nazwijmy to, klimatu, no. że to robią. I w sytuacjach, gdy, gdy spotykają na przykład się właśnie z takim, nie wiem, no, z ochroniarzem i tak dalej, no to, to już zależy od, od indywidualnego podejścia i w dużej mierze od jakiegoś tam powiedzmy charakteru osoby. Jeżeli ktoś e, naprawdę potrafi rozmawiać z ludźmi, to myślę, że jest w stanie wyjaśnić, że jest w stanie pokazać drugiej osobie, e, dlaczego coś takiego robić i dlaczego życie. Takie, jakie ten system nam proponuje, niekoniecznie jest tym najsensowniejszym najlepszym. To też zależy od drugiej strony. No, czasami jest tak, że dochodzi do, od razu do sytuacji konfliktowej i nie, nie ma przestrzeni do rozmowy na przykład. No bo właśnie jest tak, że, że na zachodzie Europy dużo rzeczy wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce, dlatego że tam ten proces, jakby ten kapitańs jest o wiele bardziej za, zaawansowany i z tego powodu o wiele łatwiej można te produkty zdobywać, więc o wiele większa jest grupa ludzi, którym no. przychodzi do głowy, że można żyć w ten sposób i niekoniecznie są to ludzie, którzy y, czytają tego typu, nazwijmy to wywrotową literaturę, mm -hmm. niekoniecznie są to ludzie z jakiegoś tak zwanego klimatu i którzy przede wszystkim, niekoniecznie są to ludzie, którzy to robią z powodów, dajmy na to politycznych. Niektórzy no. ludzie to robią po prostu po to, żeby przeżyć i zdarzało się, że spotykamy gdzieś tam chodząc na śmietniki w Anglii, ludzi, którzy byli, dajmy na to, emigrantami z krajów typu Bułgaria, którzy po prostu no. świeżo zaczęli się pojawiać w Anglii i byli zupełnie zagubieni, nie mieli nawet, większość z nich nawet nie mówiła po angielsku, więc oni przychodzili, przychodziła na przykład matka z córką z, mm. z muzułmańskiej rodziny. No e, przychodzili e, ludzie, którzy po prostu skłotowali, ale znowu bez żadnego takiego politycznego podłoża, no i właśnie, no i przychodziły też grupy, no takie typowo gdzieś, gdzieś związane z anarchizmem, z punkiem, z, mm -hmm, z crime mm -hmm. Czyli rozumiem, że ten, ten ruch i w ogóle ta ideologia może być zastosowana w praktyce przez ludzi, którzy nawet nie są jakby związani ani z anarchizmem, ani z crime -thinkiem. po prostu daje takim normalnym ludziom możliwość tego, żeby przeżyli, tak? Bo ogólnie jest, no, jest, jest taka... Jest taka propaganda ogólnie w, w, na świecie, że jeżeli nie masz pieniędzy, no to jesteś człowiekiem wykluczonym nie? Ze, ze społeczeństwa. W średniej wieczy było tak, że jeżeli zostałeś wykluczony e, ze swojej społeczności, no to miałeś już poważny problem. Problemem nie były pieniądze, tylko problemy w społeczności, że, że społeczność się wykluczała, jakby byłeś poza grupą. Nie? Pieniądze nie były problemem, natomiast teraz jest tak, że po pieniądze decydują o tym, czy jesteś w grupie, czy nie. I jeżeli taki człowiek jest poza grupą, to crime thing, rozumiem, daje mu możliwość tego, żeby on po prostu przeżył. Tak, bo, znaczy no. to, to właśnie tu znowu jest taka pewna kontrowersja, że wiele z tych rzeczy, które ludzie z zachodu Europy zaczęli robić jako czysto polityczne działanie, ponieważ tak naprawdę bez wielkiego wysiłku mogli zostać w tym systemie, który, który, który no. po prostu mieli i żyć całkiem nieźle, a mimo wszystko decydowali się na jego kontestację, to w tym samym czasie wydaje mi się, no jestem przekonany z opowieści powiedzmy moich rodziców, dziadków, że w Polsce takie rzeczy ludzie robili naturalnie. Po prostu jeżeli można było coś dostać za darmo lub taniej, to, no to się z tego korzystało. Jeżeli Aha. pewne rzeczy można było a, no to sobie to samemu... Bardzo ciekawe rzeczy mówisz teraz, no? No. Tak, jeżeli pewne sprzęty na przykład, dajmy na to gospodarstwa domowego, elektronikę i tak dalej, jeżeli można było sobie to gdzieś znaleźć i nawet było to uszkodzone i samemu naprawić, to było to pierwsze, co do głowy ludziom, powiedzmy, przychodzi w Europie, powiedzmy, środkowo-wschodniej, tej postkomunistycznej, a na Zachodzie po prostu się to wywala, często nawet jeszcze działające po to, żeby kupić nowe, więc no tu jest, no, tu jest jakaś taka ciekawostka, nie? Przy czym no my wciąż będąc w Polsce jesteśmy wydaje mi się gdzieś tam pomiędzy tą Europą i Stanami, czyli tą, tą częścią globu bogatą, a częścią mm. globu, globu biedną i jesteśmy nawet bliżej tej bogatej, a są miejsca na świecie, gdzie no, nie możesz znaleźć pewnie nawet uszkodzonych rzeczy na ulicy, no po prostu nic się nie wyrzuca dajmy na to, dopóki co nie jest to już zupełnie bezużyteczne, no. Jak e, widziałem niedawno ten powstały film Wasteland o, o tych wysypiskach śmieci w Brazylii, no to no to jest zupełnie inne już spojrzenie na, na, na całą tą rzecz, ale może nie, nie, nie będę teraz już wchodzić mm. w ten temat. No tego Nie, nie tak. widziałem tego filmu osobiście. Tak, no i tu właśnie chciałem jeszcze w ramach tego, jak to wygląda między właśnie Polską a innymi krajami i też jak, jaka, jaka jest gdzieś recepcja społeczna tego zjawiska, e, to nawet y, mój tata, kiedy jeździł e, za granicę na, do pracy po prostu. Y, dużo rzeczy przywoził do Polski później, które właśnie były znalezione. I początkowo o tym się w ogóle w domu nie mówiło, skąd te rzeczy są, albo my sobie wyobrażaliśmy, że to są po prostu no. rzeczy kupione, a to były rzeczy, które on znajdywał, których, z których większość działała, część wymagała pewnych napraw, które on był w stanie sam zrobić. I, I doszło do momentu, gdzie, no nie wiem, prawie połowa rzeczy u nas w domu była z zagranicy przywieziona. Mm -hmm czy to po prostu wideo, czy, czy gdzieś tam odtwarzacze muzyki, czy, czy jeszcze jakieś tam narzędzia i tak dalej. I doszło do momentu, gdy parę lat później ja zacząłem robić coś podobnego i byliśmy w stanie się dogadać na tej płaszczyźnie po prostu międzypokoleniowo, co wydaje mi się też jest jakąś ciekawostką. Mhm. Wiem, że nie, nie w każdej rodzinie w Polsce coś takiego byłoby możliwe, ale też wydaje mi się, że ludzie zaczynają widzieć czasami, jednak absurd tego społeczeństwa, w którym produkuje się rzeczy, szczególnie w dziedzinie, dajmy na to, sprzętów domowych i elektroniki, z góry, rzeczy z góry zaprogramowane na to, że się zepsują po okresie gwarancji. No. Wystarczy przejrzeć jakieś fora internetowe, zobaczyć, jak ludzie dyskutują o tych rzeczach, to, to nie jest żadna teoria spiskowa, o czym ja teraz mówię. Tak, a odnośnie tego, co mówiłeś, że tej alienacji i wykluczenia jednostek, które robią coś dziwnego w społeczeństwie, to ja myślę, że jest tak, że Obecny system już do tego stopnia zatomizował społeczeństwo i więzi międzyludzkie, mhm. że i tak każdy generalnie jest coś takiego jak każdy sobie, no. ludzie po prostu siedzą w domu na swoich komputerach, na Facebookach, ludzie idą do pracy i za zarobione pieniądze są w stanie mieć wszystko, przynajmniej w tej zachodniej Europie powiedzmy, w tym zachodnim świecie, więc nie ma już takiej potrzeby, jak kiedyś było w Polsce, że dajmy na to, coś ktoś potrzebuje, coś się komuś zepsuje, więc idzie do sąsiada, sąsiad pomoże w tym, mm. ja pomogę sąsiadowi w czymś innym, mm. co gdzieś tam nas jakoś łączy. Więc ludzie są generalnie tak naprawdę wykluczani przez ten system, właśnie będąc w jego centrum, wbrew pozorom, nie? Również rozrywki, które ten system zapewnia i w sposób na wypełnienie czasu wolnego... Również nie łączy tych ludzi zazwyczaj. Nie? To, jest, to jest to, że ludzie sobie pójdą na mecz piłkarski i sprzedaje im się za kilkadziesiąt złotych w Polsce, za kilkadziesiąt powiedzmy euro mm -hmm. czy funtów w zachodniej Europie możliwość takiego poczucia, że się jest razem z dużą grupą ludzi, a tak naprawdę nikt z tych ludzi nie jest razem. Ci ludzie, ich oczy są zwrócone na, na gwiazdorów, którzy zarabiają ogromne tysiące, miliony. No właśnie, właśnie A sami, właśnie. sami nie patrzą na siebie po prostu i, i po 90 minutach wychodzą ze stadionu i nie znają się ponownie. Wracają do swoich domów na Facebooka. No, więc tak, tak to wygląda. Myślę, że obecny system do tego stopnia właśnie zatomizował nas, że... Są próby tworzenia jakichś społeczności alternatywnych, gdzie po prostu ludzie wiążą się wokół pewnych wspólnych zainteresowań, czy przede wszystkim jakiegoś może wspólnego sposobu na życie. Owszem, no, nie jest tak, że, że ci ludzie wciąż mają to samo miejsce w społeczeństwie, jakie mieli wcześniej, no ale, ale cóż można na to poradzić? No, no, nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą nas lubić rozumieć. My jesteśmy otwarci. Druga strona to różnie bywa. No. Wróćmy do tematu jeszcze tego jedzenia. Jak, jak to jest na przykład, że, że, co, że no, po prostu przychodzi grupa ludzi, tak thinkowców tak zwanych, znajduje sobie po prostu dany śmietnik przy danym sklepie i co? I po prostu przychodzi, wybiera tamte jedzenie. Jak, jakby, czy, oni, czy ludzie się nie boją po prostu tego, że to jedzenie może być, wiesz, stare, zepsute albo, albo coś takiego, że złapią jakąś chorobę? Bo wiesz, no bo w sumie jest to śmietnik, mogą tam być szczury, myszy, jakieś inne robactwo, nie? Ja, jak, jak to wygląda z strony technicznej, nie? Może najpierw jeszcze taka uwaga techniczna, to ja bym chciał jakby ze swojej strony podkreślić, że yy, no, używanie takich właśnie etykietek jak crime think, crime i tak dalej, że to, to powiedzmy, że na, na potrzeby wywiadu możemy coś takiego robić, natomiast no, ogólnie rzecz biorąc ja tak w życiu codziennym czegoś takiego nie używam i, mm -hmm. no, i brzmi to tak powiedzmy trochę... Trochę dziwnie dla mnie, no ale na potrzeby powiedzmy tego, tej rozmowy, zostaniemy może przy tym. W rzeczy które są wywalane. Są to rzeczy, które zbliżają się do swojej daty ważności. Nie wiem na ile, jak to wygląda dokładnie w Polsce, natomiast na zachodzie do, do tego stopnia jest to istotne, ponieważ te wszystkie markety i tak dalej są kontrolowane, mhm. że one te rzeczy muszą wyrzucać w zasadzie trochę wcześniej nawet, niż ta data ważności nadchodzi. I wiadomo, że też ze względu na bezpieczeństwo ludzi ta data jest też troszeczkę dłuższa. Nie? Wiele z tych produktów można spożyć podacie, podacie ważności. Tutaj jakby problem polega na tym, że te produkty często są wyrzucane, one są wciąż jeszcze dobre, mhm. tylko chodzi o to, że ten sklep nigdy ich nie wyda nikomu za darmo, dlatego mhm. że, że to jest, no, nazwijmy to, psucie rynku. Nie? To jest to, że jeżeli ktoś to weźmie niby za darmo, no to oczywiście ta osoba nie pójdzie i już nie kupi tego w sklepie, mhm. więc jakby firma traci potencjalny zysk. Mhm. Dlatego nie jest zainteresowana takim rozwiązaniem, żeby wydawać coś, co jeszcze jest dobre, nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że wciąż mimo wszystko te mar różne markety yy, mają no, taki sposób, że część produktów, na przykład mięso, no ja akurat jestem wegetarianinem, ale, ale wiem o tych strategiach, że mięso po prostu gdzieś tam się przygotowuje, gdzieś tam yy, naciera jakąś chemią po to, żeby mogło dłużej być na półkach, nie? Jest pytanie, czy to, co rzeczywiście w tym sklepie jest w środku, czy spraw spełnia te wymogi i, mhm. i zdrowotne... Powiedzmy sobie, no nie, nie oszukujmy się. Wiadomo, że, że, że produkty, których gdzieś tam data ważności zbliża się do końca, ich świeżość jest mniejsza. Przy czym w większości rzeczy, które są wyrzucane przez sklepy, no to są produkty, które są mocno przetworzone. Więc tutaj jakby trochę inaczej wygląda ta sprawa tej daty ważności. Znowu warzywa i owoce, które są wyrzucane w stanie surowym, no to na oko można zaobserwować, na ile one są w porządku, na ile nie. No i jest także że część miejsc, szczególnie takie droższe sklepy, wyrzucają rzeczy, które są naprawdę bardzo dobre, ale po prostu z powodu małego jakiegoś tam obicia, jakiegoś tam jabłka czy coś, one mhm. już nie pójdzie do sprzedaży, ponieważ sklep ma swoją renomę i nie może sprzedawać takich rzeczy, więc od razu wystawia się na przykład często całą paletę danego produktu i... No wiesz, no pomijam już coś takiego, że, że ludzie jakby przyzwyczaili się, że świeży banan to jest banan, który jest prawie zielony i, i w najlepszym wypadku po prostu żółty bez najmniejszej skazy. Świeże awokado to jest po prostu twarde jak kamień awokado, a prawda jest taka, że banan dopiero kiedyś pojawiają na nim te czarne kropki jest najzdrowszy i naj, ma najwięcej wartości odżywczych i tak samo awokado, które też już gdzieś tam po prostu sobie mięknie i ludzie uważają, że już jest zgniłe, a tak aha, naprawdę jest, wtedy jest najlepsze. No to, to oczywiście nie są jakieś tam reprezentatywne dla całego rynku spożywczego przykłady, ale no Jasne. powiedzmy sobie też coś pokazują, nie? Ja chodzę na takie właśnie, ten, bo to, to się nazywa skipping, skipping albo dumpster diving, nie? Po angielsku z tego co wiem. No, czy dumpster diving to w Stanach, a skip to skipping, w, Anglii. w Anglii. nie? Jest się w stanie jakby tylko z tego, jakby samego skippingu, wyżywić, tak na przykład piesięcznie, że chodzisz tylko, jakby wiesz, na, na te śmietniki i dostarcza swojemu organizmowi wszelkich możliwych tam składników, których on potrzebuje. Czy faktycznie to wystarcza? Nie? Są ludzie, którzy z góry mogliby planować, żeby zdobywać po prostu 100% lub blisko 100% rzeczy zupełnie bez pieniędzy? mogą sobie na to najczęściej pozwolić głównie z tego powodu, że właśnie nie chodzą na 8 godzin do pracy no. i wtedy powiedziałbym tak, no trudniej mi trochę powiedzieć o Polsce, ale w zachodniej Europie jest tak, że My przez jakiś tam okres czasu większość rzeczy byliśmy w stanie jeść w ten sposób, natomiast no jest, jest też jakaś tam grupa produktów, które na śmietnikach pojawiają się bardzo rzadko lub prawie nigdy, nie? na przykład mm -hmm. czy przyprawy, czy olej, no to, to są akurat rzeczy, które gdzieś tam są deficytowe, na które po prostu zwykle po prostu łatwiej jest wydać pieniądze i, i, i po prostu móc, móc dzięki temu fajnie gotować te produkty, które się zdobywa, nie? No też zależy, kto jaką tam sobie dietą podąża, jeśli pytasz już o to, co nasz organizm potrzebuje, nie? No pomijam już to, że, że nawet ludzie, którzy kupują w sklepach najczęściej nie jedzą, kurde, wszystkiego, co jest najzdrowsze i co jest, wszystkiego, co trzeba, natomiast... No to, to, to, to zdecydowanie tak jest. No uważam, że no jest tak, że na pewno można zdobyć bardzo dużo owoców i warzyw, a ja akurat personalnie wierzę, ktoś się może nie zgadzać, że, że to są akurat najzdrowsze rzeczy, jakie człowiek może i powinien jeść. Czy mówisz o warzywach i owocach, tak? Tak, Aha. surowych, najlepiej Surowy. surowych. Aha. No tak, znaczy no, ja akurat dość blisko byłem przez jakiś tam okres y, takiego, czegoś co się nazywa witerianizm lub raw foods, czyli jedzenie tak, tak. surowych rzeczy i uważam, że to jest akurat najzdrowsze dla człowieka, no ale to też nie każdy tak musi uważać. Mhm. Druga sprawa jest też taka, że Dużo zależy od tego, jaka jest różnorodność miejsc, do których się chodzi, nie? Bo zazwyczaj najłatwiej jest mieć gdzieś tam obczajony w swojej okolicy jeden lub dwa... Sklepy, jakieś tam dwa no. miejsca i z nich zdobywać po prostu rzeczy tak powiedzmy nawet nie na co dzień, ponieważ czasami jest tak, że jak się chodzi w takie miejsca na co dzień, to człowiek nie jest w stanie nawet tego przejeść, to zostaje ze śmietnika i znowu A. jest zmuszany wyrzucać produkty, które w, po jakimś czasie u niego już zaby, zalegają na domu i już same rzeczywiście nie są w stanie czyli, być zjedzonymi. Aha, nie? nie dość, że on po prostu wykorzystuje zmarnotrawione jedzenie, to jeszcze on to, to, to sam je marnotrawi później. Poniekąd tak, poniekąd to również pokazuje absurd sytuacji i nieraz jest tak, że z tych nadwyżek gotuje no. się rzeczy, które potem gdzieś się albo ludziom po prostu potrzebującym rozdaje, albo organizuje się jakąś po prostu imprezę, na którą ludzie przychodzą i wtedy jest to wszystko po prostu za darmo. Nie? Gdy jest na przykład jakiś koncert, często no. jakiś benefit na przykład i albo się rozdaje ludziom to za darmo, albo po prostu sprzedaje się to za jakieś tam małe pieniądze a i te pieniążki gdzieś tam zyskane przekazuje się na fajne jakiś cel. Po prostu benefitowo. No niesamowite rzeczy, to, czyli nie, nie dość, że sam możesz się wyżywić, to jeszcze wyżywić innych ludzi i to wszystko za darmo. No dobrze, ale teraz jak, jak wyglądał taki proces y, przygotowania się do zdobywania jedzenia, czy to polega y, na takim czymś w rodzaju, y, no dziś w nocy wychodzę na polowanie do dżungli i co mi się uda po prostu y, złowić, to będę miał, czy to... Jak, jak, nie wiem, bierzesz ze sobą plecak, latarkę, co bierzesz ze sobą, jak to wygląda od strony technicznej, po prostu samo pozyskiwanie jedzenia, nie? Bo mi się to kojarzy po prostu z polowaniem, takim, wiesz, no, jeżeli idziesz do sklepu, to po prostu płacisz kartą, pieniędzmi i wychodzisz, masz wszystko gdzieś, natomiast tutaj musisz się faktycznie postarać, żeby nie zostać zauważony przez security, czy coś tam, coś tam. Opowiedz trochę o tym, jeżeli możesz. Tu masz rację. Nie? Nieraz w tej literaturze, powiedzmy crime thinkowej, pada to, to takie hasło Hunter Getterer, czyli właśnie ci, właśnie polujący lub zbierający po no. prostu to, co już jest, a nie właśnie hodujący jedzenie. I to jest takie też nawiązanie do tych, powiedzmy, dawnych, dawnych, dawnych czasów ludzkości, gdzie no, gdzie ludzie spędzali trochę więcej czasu na, na gdzieś tam na zabawie, na byciu razem, a, a to, co zdobywali, no to rzeczywiście zdobywali przez czasami niebezpieczne polowania, a czasami po prostu przez zbieranie tego, co, co już było gdzieś tam na świecie, co istniało i co by gdzieś tam zostało zaprzepaszczone, gdyby nie zostało wzięte. No. Jak to cała sprawa wygląda technicznie? No tak, jest no najlepiej po prostu chodzić do tych sklepów w godzinach, kiedy są zaraz przed zamknięciem i w momencie jak już mają być zamknięte, no to po prostu mniej więcej widać, co się w tym sklepie dzieje, kto kiedy aha, coś tam zbiera z półek, co, co, co, co wynosi. No i niedługo po zamknięciu najczęściej te rzeczy lądują na zewnątrz, wyniesione tylnym wyjściem no czy tam już jak to tam jest zorganizowane dana, dana miejscówka. No cóż, ze sobą warto mieć po prostu plecak yy, najlepiej wyłożony jakimś tam powiedzmy dużym takim workiem yy, foliowym, który po prostu sprawi, żeby tam sobie tego plecaka nie pobrudzić, jeżeli by jakieś rzeczy były powiedzmy gdzieś tam brudne, bo no, mimo wszystko mm -hmm. to jest wywalanie rzeczy na śmietnik, nie? I no, kto tam chce, no to sobie się przebiera odpowiednio w jakieś takie ciuchy, które, które może są bardziej robocze i jakieś mm -hmm. tam czasami rękawiczki, ale to też nie jest jakoś specjalnie konieczne, przynajmniej w zachodniej Europie to wygląda tak, że... Właśnie, jak wyglądają że, te śmieci? Jak, jak to że, wygląda? że właśnie, no, że te rzeczy często wynoszone są całe zgrzewki, po prostu gotowe zgrzewki, pełne produktów, całe, całe na przykład tam, nie wiem, drewniana skrzynka z owocami, cała zafoliowana jeszcze, nie wiem, zgrzewka z jakimiś tam napojami na przykład, no po prostu często są to rzeczy jeszcze wciąż w opakowaniach, przy czym po prostu one mogą się rozwalić na przykład nie dlatego, że one są zepsute czy coś, tylko po prostu dlatego, że zostają na przykład zrzucone gdzieś tam do tego śmietnika, no to na przykład Aha. jogurt może pęknie opakowanie i wiadomo, że on gdzieś tam zaświni to wszystko po prostu, co, co, co tam jest w tym śmietniku, nie. Więc, więc na takie rzeczy trzeba uważać, natomiast często to jest wszystko naprawdę dość sterylne i, i to jak ja to zobaczyłem pierwszy raz, to byłem też mocno zaskoczony. Ale czyli to nie jest jakaś taka rozbełtana masa po prostu śmieci. Nie, I Tam nie, masz no, kalesony razem z, z, z jajkami i to musisz się tam wygrzebywać, żeby... No. Nie, nie jest tak. Zresztą no powiedzmy sobie jest też tak, że, że te rzeczy najczęściej yy, po prostu po kilka tych, tych różnych produktów, one są pakowane już do kolejnych jakichś tam worków no i jeżeli ten jakiś duży worek widać, że jest po prostu gdzieś tam już coś się w nim rozwaliło, jakiś tam właśnie produkt tam nie wiem, mleczny czy jakiś napój mhm. czy coś no to po prostu tego nie trzeba tykać tak naprawdę naprawdę jest tych produktów często tak dużo, że, że można spokojnie zignorować część z nich, bo i tak pozostała ilość będzie zupełnie wystarczająca, no i, i jakby... Czy jeden, jeden, jeden taki śmietnik na przykład wystarcza, żeby na taką jedną, jedną nocą wyprawę, czy nie? Na przykład, czy, czy trzeba parę obskoczyć? Na przykład jedno z miejsc, w które my chodziliśmy, to było tak, że w zasadzie wystarczyło chodzić co drugi, trzeci dzień w mhm. to miejsce. Co więcej, we dwójkę przynosiliśmy rzeczy, z których mogło zjeść kilka osób w naszym domu, a oprócz nas na, na, na do tego sklepu, czy tam przy, w okolice tego sklepu, do tego śmietnika chodziła, chodziły jeszcze inne grupy z którymi się po prostu dzieliliśmy. Nie? Jakby no to jeśli już tak pytasz praktycznie, no to czasami zdarza się, że dochodzi do jakichś tam małych konfliktów pomiędzy ludźmi, którzy tam przychodzą, bo każdy sobie chce zagarnąć jak najwięcej. Czasami pojawiają się nowe osoby, które w ogóle się nie liczą z pozostałymi, mhm. ale bardzo często jest też tak, że po prostu ludzie się dogadują między sobą, ponieważ wiedzą, że po pierwsze lepiej się jest podzielić różnymi rzeczami i dzięki temu mieć bardziej różnorodne rzeczy, że jeżeli ktoś sobie po prostu wziął i, i ma cały po prostu wielki wielki wór chlebów, a ktoś drugi y, wziął na przykład inne produkty, no to lepiej się wymienić częścią swoich za część kogoś, żeby mm -hmm. to po prostu każdy miał bardziej różnorodnie. No u nas już dochodziło do po prostu takich sytuacji, że przykładowo My byliśmy wegetarianami, przychodziła no. też ekipa, która była wegańska, przychodzili ludzie, którzy jedli mięso i przychodził jeszcze koleś, powiedzmy sobie wprost, który był narkomanem i którego na przykład interesowały tylko jakieś słodycze i po prostu słodkie napoje typu e, jakieś energy drinki, Coca-Cola i tak dalej. No. Nie? I byliśmy w stanie się świetnie dogadać. On, ten człowiek na przykład zupełnie nie potrzebował surowych warzyw, więc on to nam oddawał. Mm -hmm. brał nasze słodycze, których my po prostu też nie chcieliśmy za dużo spożywać, bo no tak przy okazji taka dygresja no to. Nieraz jest tak, że ludzie, którzy żywią się na zachodzie na śmietnikach, to z racji tego po prostu zupełnego tak naprawdę nadmiaru, z racji tego, że mają tych produktów o wiele więcej niż ci, którzy na nie wydają pieniądze, pieniądze no to nieraz po prostu zyskują sobie parę kilo wagi często jest też tak, że jest strasznie dużo słodyczy i jak się po prostu ma tego tak dużo, to niektórzy sobie tego nie potrafią odmówić, więc Aha. to poniekąd znowu pokazuje... Że tak naprawdę to nie jest wcale takie znowu biedne i żałosne życie, a czasami jest wręcz w drugą stronę, a, nie? To jest bardzo ciekawe, co to mówisz, bo ja zatknęłem się z takim, e, takim poglądem, że żyjąc właśnie ze śmietników, tylko i wyłącznie e, możesz e, jeść rzeczy, na które nie byłoby cię stać, na przykład e, chodząc do pracy normalnie, bo po prostu one są one tak drogie. Że na śmietnikach możesz po prostu je znaleźć, nie dość, że, że, że no, po prostu za darmo, tak? Powiem tak, że większość rzeczy akurat, które się znajduje na śmietnikach, to niekoniecznie są drogie produkty, natomiast no. na pewno ich ilość jest większa niż normalnie człowiek planuje kupować, no. wydawać dla nie pieniądze, więc no powiedzmy sobie tak, jeśli chodzi o indywidualne potrzeby, no to nie jest to jakaś specjalna korzyść, ponieważ i tak więcej niż mam potrzebę nie zjem, mhm. natomiast y, można dużo fajnych rzeczy z tym jedzeniem potem zrobić też dla innych, nie tylko dla siebie, powiedzmy sobie. Nie? To zawsze gdzieś tam jest budujące też wydaje mi się jakieś tam wspólnotę, która gdzieś z tego korzysta, dlatego że kiedy nie ma się takiego poczucia, że... Na zrobienie zakupów, na dany posiłek y, musiałem wydać na przykład y, równowartość swojej trzygodzinnej pracy, mm -hmm. To wtedy łatwiej mi jest się powiedzmy dzielić z ludźmi i wspólnie, regularnie wspólnie gotować, no jasne, e, jasne. zrobić coś, z czego potem ktoś inny korzysta, ktoś inny potem zrobi coś, z czego ja skorzystam. I no, wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo fajne i korzystne, i znowu odwracające gdzieś ten proces e, atomizacji społecznej. Natomiast e. zdarzają się również e, czasami produkty, nazwijmy to luks luksusowe, Produkty, które na przykład ludzie ze środowiska wegetariańskiego czy wegańskiego podwójnie doceniają, gdy, gdy dostają po prostu jakieś wegańskie frykasy e, za darmo. Przy czym to, to trzeba chodzić do konkretnie sprofilowanych Aha. sklepów po takie rzeczy i, no i są to pewnie rzeczy rzadsze. Nie? Czy, czy wy jesteście, ta, ta grupa, o której wspominasz, to są ludzie, którzy normalnie na przykład chodzą do pracy albo ludzie, którzy pokończyli studia, czy są to... Yy, mówię mówię w, yy, z, z tego powodu, bo zazwyczaj właśnie yy, chodzenie na śmietnika no, kojarzy się po prostu z bezdomnością w Polsce, tak? Ludzie, którzy nigdy nie byli na zachodzie, taki styl życia no, kojarzy się po prostu z jakimś totalnym w ogóle życiowym upadkiem. Nie? i... Natomiast yy, dlatego chciałbym po prostu to ludziom wyjaśnić, jakby że bo ja też słyszałem po prostu takie opinie, że, że są normalnie ludzie, którzy chodzą do pracy, mają dosyć dobre stanowiska na przykład i chodzą na śmietniki na przykład. Jakby co, co, co, co, co, co, co, mógłbyś coś o tym powiedzieć? Owszem, jest tak, że jak już mówiłem we wcześniejszej fazie tego wywiadu, że część ludzi robi to z powodów typowo politycznych, ideologicznych, jest to dla nich jakaś tam część walki z systemem odłączania się od mm -hmm. tego systemu, działania na jego szkodę i tak dalej, i tak dalej. I nie da się ukryć, że w tym wypadku większość tych ludzi to są ludzie po prostu wykształceni, e, ludzie, którzy część z nich ma pracę, a jeżeli nie ma to, na pewno ma możliwość ją mieć bez większych problemów i Aha. to często za dobre pieniądze. Czyli robią to z wyboru po prostu. Zdecydowanie. Szczególnie no. właśnie ludzie znowu wracają z tej, nazwijmy to, globalnej północy, czy ze świata zachodniego, czy jakiego no. tam sobie, jak sobie to etykietkujemy, Natomiast yy, wciąż oczywiście są to osoby, dla których jest to yy, jakaś ostateczność. Osoby, które no. właśnie często nie mają możliwości mieć pracy lub, yy, no tak, które po prostu, który, dla których życie jest o wiele trudniejsze i są zmuszone do takiego wyboru. I pewnie by nie chcieli czegoś takiego robić, ale wśród nich na pewno jestem przekonany, że są też ludzie, którzy początkowo nie chcieli czegoś takiego robić, być może uważali to za poniżające i za ostateczność, ale z czasem zauważyli, że da się tak żyć. Aha. I że nie, nie ma w tym nic strasznego i że w którymś momencie się okazuje, że po co ja mam iść na przykład do jakiejś zupełnie bzdurnej roboty, tracić przez no sporą część swojego życia, skoro mogę pewne rzeczy mieć za darmo, a czas zyskany w ten sposób wykorzystać, nie wiem, bardziej konstruktywnie. Albo w najgorszym wypadku, choćby na nic nie robienie, być może to jest nawet bardziej sensowne niż jakaś taśma produkcyjna w fabryce, czy... Nie? No właśnie i tu się pojawia ciekawy, ciekawy wątek, bo e, większość ludzi, gdy e, już jakby przebije tą taką swoją wewnętrzną barierę i faktycznie pierwszy raz pójdzie na tego skipa, na ten śmietnik i zacznie z niego coś wybierać, potem jest, jest mi już łatwiej, nie? Gdy faktycznie zauważają, że mogą mieć tego jedzenia bardzo dużo, za darmo, to dochodzi do takiego momentu, że, tak jak ty mówisz, że oni faktycznie stwierdzają, że no po co mam pracować. I to doprowadza do takiej sytuacji, że y, niektórzy ludzie zaczynają się rozloniwiać w tym, że jakby zaczynają tylko żyć w ten sposób, jakby paserzetując, nie? Ale. W ogóle ta praca, którą do tej pory na przykład mieli, a którą rzucili z jakichś tam powodów na przykład, bo stwierdzili, że wolą żyć na skłocie i skipować, trzymała je do tej pory w jakichś takich życiowych ryzach, dzięki której się trzymali, nie, jakby pionu. Natomiast takie wolne życie, gdzie mają wszystko za darmo, doprowadza do sytuacji takiej, że oni po prostu zaczynają się staczać. I tu myślę, że to jest taki poważny haczek dla, dla niektórych osób, które nie potrafią same sobie jakby narzucić jakiejś dyscypliny życiowej. No mówiliśmy ostatnio przed jakimś parę o tym, że ludzie się mogą zacząć staczać dzięki temu, że mają wszystko za darmo, nie? Nie dość, że mają za darmo jedzenie, to jeszcze mieszkanie, bo skłatują, czyli no jest to dużo pokusa, żeby już nic nie robić w życiu, tylko po prostu palić, palić duże ilości marihuany no i siedzieć na przysłowiowej dupie, nie? Jak, jak uważasz? że miałeś takie w swoim życiu jakieś takie przemyślenia na ten temat? Jak to, jak to ma wyglądać albo jak wygląda? Więc jest tak, że na pewno mogę potwierdzić, że zdarzają się takie sytuacje, że szczególnie właśnie ludziom gdzieś tam jak w Anglii tego doświadczałem niektóre rzeczy przychodzą tak łatwo, że w ogóle nie dbają, powiedzmy sobie, o miejsca, w których żyją, które po prostu dostają za darmo, e, non-stop, generalnie jest używkowy tryb życia, wspanie mm -hmm. do późnego popołudnia i potem znowu zabawa i no, dla mnie zdecydowanie nie jest to inspirujące, ponieważ e, no, sam raczej jestem z, z daleka od większości używek i nie podoba mi się coś takiego. No tutaj generalnie pojawia się, w tym właśnie momencie pojawia się kwestia tego, co robić z czasem wolnym i generalnie ze swoim życiem, gdy rozwiązany zostaje taki problem właśnie zobowiązań pewnych, przetrwania, tak, no zarabiania na siebie i tak dalej, właśnie, właśnie. no i w tym momencie ludzie mają bardzo różne podejście, no jeżeli mówimy konkretnie o, o, o tym właśnie crime thing, to no, tam akurat y, niesamowicie mocny nacisk jest y, kładziony na to, że, że po prostu no, odzyskujemy swoje życie po to, żeby rzeczywiście żyć w nim wartościowy sposób, a nie tylko po to, żeby przetrwać. Bo właśnie, bo mi, mi się ten, to, co, o czym mówisz, kojarzy z takim czym, że y, poprzez to, że zdobywasz jedzenie za darmo, mieszkanie za darmo, to zdobywasz czas, a czasu, dla mnie osobiście czas jest wartością, która jest yy, najważniejsza, bo no nie możesz go kupić, nie? że w pewnym momencie się kończy czas, no i no, niestety. I wy macie po prostu dzięki temu więcej czasu i możecie przeznaczyć go, tak jak mówisz, na coś sensownego. I czy faktycznie tak się dzieje, tak? Że, że, że tak jest? że Mm -hmm. no zdecydowanie jest, jest, jest tak. Chociażby znaczące jest to, że ludzie z takiego krankinkowego właśnie klimatu bardzo często idzie to w parze z częściowo lub całkowicie abstynenckim stylem życia na przykład, żeby znowu nie tracić mm -hmm. za dużo ze swojego życia w sposób powiedzmy mm -hmm. bezsensowny lub niewystarczająco wartościowy. No i w tym momencie, yy, tak, ten czas można przeznaczyć z jednej strony na robienie różnych wartościowych rzeczy, na aktywizm polityczny, na, na działania prospołeczne, na mhm. wspomaganie ludzi w potrzebie, często ludzi w społeczności wykluczonych i tak dalej, na działalność wszelaką, to jest raz. Druga rzecz to jest na rozwijanie się, siebie samego, czyli przykładowo, nie wiem, na rozwijanie swoich pasji, zainteresowań, yy, Dbanie o siebie, krótko mówiąc. No i też powiedzmy, że jest jeszcze ta trzecia sprawa, która powiedzmy, no ktoś może powiedzieć, że to jest niby kontrowersyjne, ale dla mnie no to jest też oczywiste, że życie też jest po to, żeby się bawić, nie? Nie jest tylko tak, że, że, że trzeba cały czas działać i robić jakieś wzniosłe rzeczy. Bo jak najbardziej fajne jest to, żeby poświęcać w życiu tyle, ile trzeba na, na, rzeczy, na to, co trzeba, czyli na zdobycie mm. jakichś tam środków do życia. Robić rzeczy wartościowe, rozwojowe dla siebie, rozwojowe dla społeczności, dla innych ludzi, mm -hmm. ale również y, po prostu dobrze się bawić. No, też uważam, że po to żyjemy, nie? Tylko, że nie, ja akurat osobiście nie popieram stylu zabawy takiego właśnie mocno przesiąkniętego używkami, konsumpcją i tak dalej, Dla mnie o wiele fajniejsze jest, nie wiem, wyjść sobie na dach i zrobić sobie piknik z bliskimi osobami, niż pójść do drugiego klubu i wydać w ciągu jednego dnia, czy tam jednego wieczora tyle, co gdybym chodził w Polsce do pracy, być może musiałbym na to zarabiać tydzień. Ja mógłbym na przykład żyć w taki sposób, że faktycznie mam wszystko już za darmo, ale w jaki sposób y, mogę na przykład podróżować. Ty mówisz, że można ten czas przeznaczyć na swoje pasje, na, na to, żeby się rozwijać, ale w jaki sposób mam się rozwijać bez gotówki w obecnym społeczeństwie. W wielu przypadkach jest to po prostu niewykonalne, no bo ten y, przykład, chcę iść na jakiś kurs, muszę zapłacić pieniądze, mam problemy psychiczne, dajmy na to, muszę zapłacić psychoterapeutę. psychoterapeuty, chcę wyjechać, muszę zapłacić za autobus, za samolot. Czy nie doprowadza to wszystko do takiego stanu, że po prostu siedzisz w danym mieście na miejscu i, nie, i twoje pole manewrów dzięki temu, że właśnie nie masz gotówki, nie masz tego płatniczego, akceptowalnego i jesteś po prostu zmuszony do tego, żeby żyć w jednym miejscu i siedzieć tam i po prostu jesteś paradoksalnie też uzależniony po prostu od tego sposobu życia, a tak naprawdę od tego uciekasz, nie? żeby nie być właśnie, nie konsumować, nie chodzić do pracy, po prostu odzyskać ten czas, ale dzięki temu, że po prostu skłotujesz, skipujesz i tak dalej, też jesteś bardzo po prostu uzależniony. I, no jak, jak z tego wybrnąć? No, jednak mi się wydaje, że pieniądze są niestety ale w większości przypadków cały czas potrzebne. Taki zupełny crime jakby pozbawiony zupełnie pieniędzy, czy to jest możliwe w ogóle do, do zrealizowania? Na pewno jest tak, że wiele rzeczy można zorganizować oddolnie, przy czym to wymaga bardzo dużego nakładu pracy, czasu i przede wszystkim jakiejś takiej mobilizacji i inicjatywy oddolnej od ludzi, którzy by się tym zajęli. I docelowo gdzieś tam być może jest możliwe stworzenie właśnie alternatywnego systemu opieki zdrowotnej yy, i różnych innych powiedzmy sobie usług, które gdzieś tam potem są, yy, ludzie korzystają z nich na zasadzie na przykład wymiany mhm. lub są one robione dla potrzebujących po prostu. Natomiast yy, jest też tak, że ja no nie chcę tu iść w taką fikcję zupełną, że że rzeczywiście życie zupełnie bez pieniędzy jest możliwe czy tu, czy, czy, czy w krajach bardziej, czy mniej rozwiniętych i tak dalej. No, prawda jest taka, że ja nie znam ani jednej chyba osoby, która żyłaby w taki sposób w stu procentach. Yy, gdzieś jest yy, książka gościa, który zdecydował się żyć yy, w taki sposób przez dwa lata, ale to też jest w zasadzie, no, to, to jest też jakiś tam tymczasowy projekt nie? I, i to nie jest, no, no nie jest to w tym momencie możliwe. No, no świat jest tak skonstruowany że tyle, tyle rzeczy już zostało zagarniętych przez ten powiedzmy sobie, system, że pewne rzeczy nie są do zorganizowania jakby zupełnie poza nim. Ponieważ na przykład, no nie wiem, chociażby ziemia, zasoby naturalne i tak dalej. No to mhm. wszystko lub prawie wszystko już ma swoich właścicieli, nie? Jeżeli ludzie nie są w stanie mieć do tego dostępu, no to jak mają wrócić do jakiegoś bardziej naturalnego i wcześniejszego sposobu życia, życia właśnie na przykład bez używania pieniędzy, no jeżeli to no. wszystko już jest czyjeś, no I, i tych ludzi się po prostu spycha poza nawias, jeżeli tak się dzieje, więc akurat moim osobistym wyjściem i, i, i myślę, że, że dzięki temu można na to spojrzeć bardziej realistycznie, no to to jest właśnie to, że, że częściowo się pracuje, Mhm. Ale bez założenia, że wykonuje jedną pracę przez całe życie do końca swojego życia. Aha. Tylko właśnie zarobić część pieniędzy tyle, ile mi jest konieczne do pewnych Aha. rzeczy i starać się jak najwięcej tego, tego czasu i tego swojego życia wyrywać ze szponów tego systemu. No, no właśnie. A teraz powiedz, powiedz mi jeszcze, jak wygląda sprawa yy, właśnie z tym... Jestem tymi kradzieżami ze sklepów, bo mówiliśmy do tej pory o tym, że, że, że, że można się żywić ze śmietników i tak dalej, ale bardzo chyba taką kontrowersyjną sprawą jest właśnie, są to kradzieże, nie? że nie dość, że tam jeszcze pasożytujesz na systemie tak zwanym poprzez śmietniki, to jeszcze okradasz jakby ludzi. Nie? I to, mówiąc to, Mam świadomość tego, że większość ludzi po prostu będzie bardzo negatywnie do tego nastawiona i myślę, że warto by było to wytłumaczyć, jak to wygląda. Zdaję sobie z tego sprawę i z ludzi, których znam, tylko niewielka część powiedzmy no, robi to, krótko mhm. mówiąc. No, uzasadniać to można wielorako i te uzasadnienia może nawet nie są takie złe, aczkolwiek wciąż jest to kontrowersyjne. No, y, główne uzasadnienie jest takie, że okrada się duże korporacje, które w tym momencie mają większą nawet władzę i robią więcej zła niż y, jeden rząd y, jakiegoś tam kraju, państwa. Y, są to firmy, które źle traktują swoich pracowników, bardzo źle wpływają na środowisko naturalne i ostatecznie idealnie wpisują się i podtrzymują ten paradygmat właśnie pracy i konsumpcji. No, w tym mm -hmm. momencie bardziej konsumpcji nawet niż pracy. No, rozumiem. I no. okradanie tych firm, po pierwsze, nie jest okradaniem konkretnej jakiejś tam osoby, człowieka, który gdzieś sobie założył jakiś sklepik, tylko po prostu są to jakieś powiedzmy całe jakieś grupy, jakieś takie ciała organizacyjne y, złożone z wielu osób, często nie można nawet dojść do, do źródła, w którym kraju, z którego kraju dana firma pochodzi. Jeżeli przykładowo ja jako klient jestem z czegoś niezadowolony, to nigdy nie dojdzie do sytuacji, że ja będę rozmawiać z jedną z tych osób i istnienie tych osób tak naprawdę jest mocno, mocno abstrakcyjne, one stoją gdzieś na samym szczycie tej y, mm piramidy, piramidy też powiedzmy oprócz tego, że decyzyjności to jednak jest ogromnego bogactwa i w tym momencie yy, po prostu są to ludzie, którzy są odpowiedzialni za tyle zła w świecie, że ta kradzież może być usprawiedliwiona nie tylko jako coś, co nie jest złe, ale również coś, co działa na szkodę i na zniszczenie po prostu tego systemu, który... No, na szkodę tych ludzi, tak? Na szkodę tych ludzi. No, Proszę? Na szkodę tych ludzi, na, tak? szkodę, na szkodę, właśnie też tak naprawdę trudno tutaj właśnie, tak jak mówię, trudno mówić o ludziach, bardziej na szkodę firmy, na szkodę organizacji, na szkodę czegoś, co jest y, bardziej kreujące rzeczywistość niż sami ludzie, ale kreuje rzeczywistość, w której ostateczne konsekwencje ponoszą konkretne jednostki. No, no, no właśnie, no bo to firmy przecież tworzą ludzie, nie? I ktoś tam jest na górze, ktoś tam jest na dole, jest pani kasjerka, która jest panochroniarz, który, który jest w sklepie jest odpowiedzialny za, za to, żeby właśnie pilnować yy, przed tym, czy ktoś kradnie, i jak to się właśnie ma do wiesz, do, do etyki, nie? że mówisz dużo o tym, że, yy, z, że ten system jest zły, i tak dalej, ale gdyby wchodzą do sklepu i kradnąc, tak, jakieś rzeczy, czy ci ludzie, którzy tam po prostu są normalnymi, yy, pracownikami na tym nie cierpią, nie? Oni nie są później na to odpowiedzialni albo rozliczani, że towar ubywa w sklepie i oni na przykład są wyrzucani z pracy? Tak, te rzeczy są sprawdzane i nie kradnie się ze sklepów, w których jest zagrożenie, że pracownicy mogą ponieść konsekwencje. Ogólnie w większości sytuacji ludzie, którzy to robią z politycznych powiedzmy powodów, o wiele bardziej się solidaryzują, krótko mówiąc, z pracownikami. I Aha. chociażby z tego powodu nie będą działać na ich szkodę. Mówisz o ludziach, którzy to robią z politycznych powodów, natomiast są też ludzie, którzy kradną ze sklepów po prostu, bo nie mają co jeść. Nie? Są mm. też tacy ludzie, tak mi się wydaje. I czy to zawsze jest tak, że ładnie i pięknie, że kradnie się właśnie tylko z tych sklepów, które są sprawdzone, czy w pewnym momencie... Nie jest tak, że jesteś już nauczony, jak to robić i wchodzisz do po prostu do każdego, czy to jest sklep mały, duży, nie obchodzi obchodzisz to po prostu. Masz tą umiejętność w sobie i po prostu korzystasz z niej w każdym momencie, nie? Jak mi się wydaje, że to do, może do tego prowadzić. Ta, ta, taka wiesz, no. Tak, to może tak. Najpierw y, dla uściślenia powiem, że ja sam ze sklepów nie kradnę. To po pierwsze, a jeśli chodzi o odpowiedź na twoje pytanie, to jest tak, że nawet jeżeli chwilę temu próbuje się podjąć wyjaśnienia, z jakiego powodu pewni ludzie to robią, mhm. to sytuację, którą przed teraz opisałeś, tutaj nawet się nie podejmuje próby usprawiedliwiania ich. Dla mnie, jeżeli ktoś zaczyna po prostu kraść, nie patrząc na ten, powiedzmy tutaj, aspekt etyczny, no to dla mnie to jest już tylko i wyłącznie czyste złodziejstwo, jest to coś, z czym nie chciałbym do, mieć do czynienia w otoczeniu ludzi, z którymi się zadaję, coś przeciwko czemu zdecydowanie występuję i, no no i właśnie. w zasadzie. No właśnie, dlatego ja chciałbym to rozgraniczyć, pokazać, gdzie jest granica między jakby takim ideologicznym crime a po prostu zwykłym złodziejstwem, tak? masz rację, ta granica czasami niektórym ludziom się zaciera, ale podkreślę raz jeszcze, jeżeli ktoś przekracza tą granicę, to dla mnie to jakby nie ma wątpliwości, że ja tego nie popieram. A gdzie jest ta granica? No myślę, że to już powiedziałem, po prostu są po prostu nawet na internecie dostępne strony internetowe, gdzie organizacje różne pozarządowe, monitorują działalność różnych firm, można sprawdzać, które firmy działają bardziej etycznie, które firmy działają mniej lub wcale etycznie i, i to jest jakby, no, to jest pierwszy krok, który jest istotny przy, powiedzmy, jak, jakkolwiek głupio nie, nie zabrzmi, wyborze, powiedzmy, jakiegoś tam celu. Mhm. Drugi krok jest taki, żeby sprawdzić, czy ktoś, powiedzmy, na dole, kto nie jest odpowiedzialny za, za, za za istnienie tego typu tworu nie będzie ponosić konsekwencji tych kradzieży po prostu, żeby ostatecznie nie było tak, że szefostwo, że te wszystkie gdzieś tam odległe, gdzieś tam niedostępne zwykłym śmiertelnikom osoby gdzieś tam na górze będą mieć cały czas takie same zyski, a konsekwencje będą ponosić pracownicy. nie? Ja zdecydowanie uważam, że może to byłoby złe. No dobrze, że mi to wytłumaczyłeś. czyli rozumiem, że... Ludzie związani z tym, z tym ruchem jakby atakują, w cudzysłowie, atakują sklepy, które są w jakiś sposób dla nich z, złe. Tak? Że albo działają w zły sposób, albo działają na niekorzyść po prostu społeczeństwa, albo są zbyt pazerne. Tak? Dobrze to rozumiem? Mniej więcej, no pewnie nazwałbym to trochę innymi słowami, ale no, no tak, no. Po prostu no, słowo, powiedzmy, złe jest bardzo szerokie i, i dla niektórych no. wręcz kontrowersyjne i nieistniejące, no, ale tak, no, sprowadzać to wszystko z... do pewnej etyczności działania i jeżeli ktoś po prostu stawia zyski ponad ludźmi, mm. no to w tym momencie zaczyna tu już... To nie macie jakby wtedy oporów do tego, żeby wejść do tego sklepu i faktycznie coś z niego wynieść, jeżeli tak? Rozumiem dobrze, że... Żeby... Powiem to, tak, no, są tacy ludzie i w ich przypadku mógłbym się podejmować próby bronienia ich motywów, chociaż sam tego nie robię. W sensie ja sam, mm -hmm. sam nie mm -hmm. podejmuję takich działań. bo mamy, mamy tak, mamy ten skipping, czyli te śmietniki, że się ze śmietników, mamy e, z, te kradzieże ze sklepów. Jeszcze zostaje no, kwestia tego, gdzie mieszkamy, nie jak to wygląda. No już trochę mówiłem, że jest to przede wszystkim po prostu zasiedlanie budynków, których e, nikt nie używa. Bo ja, ja słyszałem, że to ma być zde zdelegalizowane w Londynie teraz e, skłoting. Tak, no, znaczy to ma być, e, no powiedzmy, że ma być e, mocno ograniczony. Może tak, że, że budynki e, określane jako residential mają być... E, skłotersi, squat skłotujący tego typu budynki będą ponosić o wiele bardziej poważne konsekwencje prawne, Aha. bo w zasadzie można powiedzieć, że w ogóle po prostu będą ponosić konsekwencje prawne, bo dotychczas się nie ponosiło prawie żadnych. A budynki z nastawieniem jakimś tam komercyjnym myślę, że ich status się nie zmienia. Z tego, mhm. no z tego co wiem, ale to cały czas jest dyskutowana ustawa, ona miała już wejść od początku tego roku, potem był kolejny pomysł, że ona ma wejść koniecznie przed Olimpiadą, żeby trochę wyczyścić właśnie Londyn z tych niepotrzebnych elementów i żeby wszystko wyglądało pięknie i przynosiło zyski jak przyjdzie Olimpiada. Y, teraz wygląda na to, że prawdopodobnie nawet na, na ten czas nie zdążą tego zrobić, no, no i nie wiadomo, czy w ogóle zdążą to zrobić. No. Powiedzmy, że w Anglii to znowu jest taka sprawa, że Tradycja squattingu w Anglii, tradycja zasiedlania budynków pustostanów jest długa, mhm. jest zupełnie inna niż w innych miejscach w Europie, a już na pewno jest czymś, co dla nas w Polsce wydaje się czymś bardzo dziwnym, wręcz absurdalnym, że tak po prostu można sobie wejść do pustego budynku i tam dość jest łatwo coś. zacząć tam po prostu żyć. Co więcej, że tym osobom, które zasiedlają te budynki, przysługują prawa pewne i nawet jeżeli ostatecznie zostaną pociągnięci do sądu i usunięci z tych miejsc, to zazwyczaj nie ponoszą innych konsekwencji prawnych niż sam fakt, że opuszczają te miejsca. Jak ty się ty tym, ty osobiście z tym czujesz, jakby z tym motywem pasażytowania na społeczeństwie? Powiem tak, jeżeli... Y bym miał możliwość po prostu znaleźć pracę w, zgodną ze swoim wykształceniem mhm. i zarabiać w tej pracy na godne życie, powiedzmy, w tych naszych polskich warunkach, mhm. być może zacząłbym patrzeć na pewne rzeczy inaczej. W tym momencie sytuacja jest taka, że mieszkanie, czyli coś, co, co od dawien dawna było po prostu prawem człowieka, do tego, że skoro ja istnieję, jestem na tym świecie, to mam prawo do kawałka własnej przestrzeni, mam prawo gdzie do, do, do miejsca, do mieszkania. Mhm. W tym momencie nie mam takiego prawa. W tym momencie mieszkanie jest bardzo ekskluzywnym towarem, na który trzeba wziąć kredyt i spłacać je przez całe swoje życie, pracując tyle, że w zasadzie z tego życia nie za wiele zostaje. W tej sytuacji jakby trochę mniej się nad tym zastanawiam. Owszem, jest tak, że gdyby... Miał po prostu, dzięki temu, że, że żyję w taki sposób, yy, nie wiem, za, oszczędzam trochę czegoś tam, jakieś, nie wiem, jakieś pieniędzy i czasu, jeżeli ja bym to po prostu zupełnie marnotrawił na jakiś taki powiedzmy zupełnie bezsensowny styl życia, mhm. no to nie, nie byłbym pewnie z siebie specjalnie zadowolony, ale w tym momencie uważam, że przestrzeń, którą gdzieś tam po prostu mamy, zdobytą w taki sposób wykorzystujemy ją twórczo i dzięki temu też no po prostu uważam, że mogę bardziej godnie żyć niż, niż osoby, które no cóż, no, no po prostu chodzą i tyrają i, i ledwo wiążą koniec z końcem, nie? To jest powiedzmy, powiedzmy, że to, co my robimy, to nie jest jakby tak, że my najpierw mamy taki pomysł i chcemy tak po prostu cały świat urządzić. My, to, to bardziej jest reakcja na to, Aha. jaki ten świat jest. Aha, taka, taka forma zachowawcza niejako. Może to być na przykład takim, taką alternatywą dla, przykładowo, po tym wywiadzie ktoś usłyszy, że o czym mówiłeś i postanowi po prostu, że będzie się ta żyć, chciał tak żyć czy może być to tak alternatywą dla, dla każdego człowieka, czy możemy tak żyć do momentu, kiedy istnieje, istnieje po prostu, istnieją środki, z których możemy czerpać, tak? Czyli ta, po prostu cała ta właśnie maszyna, przed którą jakby się buntujemy, tak? W momencie, gdy jej już nie, by nie było, to nie byłoby całej tej historii, więc jakby niejako jesteśmy od niej uzależnieni. Zgadzam się z tym. Powiedzmy sobie, no tutaj trzeba to podzielić, na, tą odpowiedź na dwie różne kwestie. Jedna kwestia to jest, jakby mógł wyglądać świat w przyszłości, świat inny, świat, y, który niektóry, niektórzy by chcieli zaprojektować jako lepszy i inni być może w to nie wierzą i tak dalej, ale to jest zupełnie osobny temat, więc ja bym po prostu to, w to teraz nie wchodził. Mhm. Y, no, no, oczywiście napomykając tylko, że, że oczywiście chciałbym, chciałbym żyć w lepszym świecie, gdzie pewne rzeczy po prostu mi z zasady przysługują i, i gdzie ludzie po prostu generalnie są, są twórczy i są dobrzy dla siebie nawzajem, natomiast mhm czy to jest możliwe, kiedy by to było możliwe i tak to jest osobny temat i, i, i teraz bym może w to nie wchodził. Realność, rzeczywistość w tym momencie jest taka, że system jest jaki jest, nie wiem, przychodzą kolejne kryzysy, ludziom żyje się nawet w tych lepszych, powiedzmy, częściach Europy trochę trudniej niż na przykład parę lat temu. Mhm. I, i prawdopodobnie będzie ten stopniowe odwracanie się kapitalizmu i ten regres będzie postępować. I mi się wydaje, że będzie coraz więcej właśnie reakcji takich, że, że ludzie będą chcieli walczyć o, o ten kawałek chociażby przestrzeni, czy, czy po prostu no, o, o te rzeczy, które im w życiu powinny no, jakby naturalnie przysługiwać. I tak. Czyli dla niej dla, jest, bo no teraz mamy ten kryzys ekonomiczny, który niedługo będzie też dosyć mocno widoczny w Polsce specjalnie po, po, to, po całej tej histerii z euro w Polsce, później może być taki kubeł zimnej wody i zastanawiam się, czy, czy może to być właśnie y, jakaś sensowna alternatywa, taka to, tak naprawdę praktyczna dla ludzi ludzi na przykład, którzy tracą pracę, bo. No nie ukrywajmy, no w, w Polska nie jest jakimś superkocze, świetnym krajem, a mm, te rzeczy dzieją się przy w Grecji, Wielkiej Brytanii, no wszędzie po prostu ludzi jest, którzy nie, ma, nie mówiąc już o stanach, gdzie bezrobocie no, jest ogromne. No i zastanawiam się, czy, czy to co mówisz faktycznie nie, nie, nie, nie jest jakąś alternatywą, taką chociaż jakby częściową, no bo w momencie gdy tracisz pracę, Masz kredyt i, i, i nie masz oszczędności, no to pozostaje ci albo pożyczenie urodziny, albo znajomych, jeżeli nie masz takiej opcji na to, co będziesz jadł, tak? I tu pojawia się motyw taki, że albo y, pójdziesz do przytułku dla bezdomnych, nie? I zaczniesz po prostu żyć jak, jak z, z garnuszku państwa będąc, lub zaczniesz po prostu sam sobie radzić, będąc właśnie żyjąc w ten sposób. I ja myślę, że to jest no, ciekawa, ciekawa alternatywa do takiego poddawania się życiu i jakby kolejom losu. To, to o czym mówisz? Sam osobiście uważam, że w wymiarze indywidualnym jest to alternatywa. Wydaje mi się, że Poszczególne osoby jakby chciały zacząć żyć w ten sposób, oczywiście jest to możliwe i dla niejednej osoby może to być jakiś rodzaj ratunku, nie wiem, chociaż to, ratunek to brzmi bardziej jak przetrwanie, być może jest to po prostu jakaś tam alternatywa nawet na dłuższy okres życia, nie? natomiast... Yy... Przy zmianach ogólnospołecznych na większą skalę, no to już bym był bardziej ostrożny. No, no, bardziej mi się wydaje, że ludzie zamiast yy, z jeden po drugim indywidualnie podejmować po prostu decyzję takiego zmiany stylu życia, myślę, że prędzej dojdzie po prostu do jakichś buntów społecznych i, i do nacisków na ogólnie zmianę powiedzmy polityki, yy, nie wiem, systemu itd. Jak się to skończy, no to jest to już o wiele większa niewiadoma, no bo chociażby już w Polsce 20 lat temu przechodziliśmy jedną zmianę systemową i, i mniej więcej jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że było dużo rozczarowań, powody były bardzo słuszne do protestowania, jak się to skończyło, no to to też nie jest takie jednoznacznie hura optymistyczne. Więc może w ten, w ten temat bym, bym nie wchodził. No. ale Co no ciekawiło mnie to, co powiedziałeś o tym, że gdybyś miała warunki, żeby żyć w Polsce godnie i działać w swoim zawodzie, to być może byś tego nie robił, czyli jest to no reakcja na, na faktycznie na, na warunki. A jeżeli mogę zapytać to jakby kim, kim jesteś z zawodu? Jestem animatorem kultury. I, I fakt... wiem, że, że pewnie w jednej osobie coś takiego wywołuje po prostu jakiś uśmieszek, jeżeli coś takiego się słyszy, wiele ludzi nawet nie wie jaki to jest zawód, ale to poniekąd znowu wraca problem tego, że, że państwo gdzieś tam, nie wiem, kształci i, i generalnie tworzy coś, co potem nie ma możliwości być realizowane w rzeczywistości. No tak, tak, tak, czy to własną rękę realizować. No dobra, e, to dziękuję ci za ten wywiad i do usłyszenia w takim razie. Dziękuję.